Wibracja 36. Dziel się hojnie, otrzymuj wdzięcznie. Wszechświat to równowaga. Już o tym mówiliśmy. Ludzie nazywają to karmą lub prawem przyczyny i skutku. Wcześniej wspomniałem, że karma jest prawem zachęcającym nas do dobroci. Jeżeli dzielimy się dobrocią z innymi, ona powraca do nas i składa nam pocałunek. Ofiarowanie i otrzymywanie działają na tych samych zasadach. Dając, tworzysz miejsce na przyjęcie. Kiedy łaskawie obdarowujesz innych, nie oczekując nic w zamian, wszechświat musi ci coś zwrócić. Trudno nam w to uwierzyć, chociaż to takie proste. Droga pracownika światła jest łaskawa. Dajesz bez potrzeby odbierania, ponieważ taki właśnie jesteś. Jesteś światłem i dzielenie się jest twoją naturą. Dzisiaj jednak nauczysz się również przyjmować. Czakra serca to przestrzeń w twoim wnętrzu, która reprezentuje dobroć i altruizm. To część ciebie, która pragnie dzielić się z ludźmi w potrzebie. Kiedy dajesz łaskawie, twoja czakra serca otwiera się i promienieje. Zapewne znasz to wspaniałe uczucie, kiedy podarujesz komuś coś, nieważne, jak duży jest to prezent. Na wybór czego poświęciłeś trochę czasu i widzisz radosną reakcję obdarowanej osoby. Wiesz, jak dobrze jest komuś pomóc, nawet jeżeli jest to tylko przysługa w zniesieniu bagażu ze schodów na stacji kolejowej. Dobrze jest dawać. Kiedy jednak dasz zbyt wiele, twoja czakra serca może wyschnąć. Wówczas jesteś zły na siebie i czujesz, że więcej już nie jesteś w stanie dać. Aby zachować poczucie równowagi, Twoim duchowym obowiązkiem jest również brać wibracja na dziś. Podczas dzisiejszej lekcji dasz znać wszechświatu, że chcesz zacząć otrzymywać. Przyjmiesz do swojego życia oferty pomocy, wsparcia i dobroci. Kiedy ktoś w pracy zaoferuje Ci pomoc, przyjmij ją. Jeżeli ktoś zaproponuje Ci obiad lub kolację, zgódź się. Kiedy usłyszysz komplement, przyjmij go i uszanuj siebie. Uśmiechnij się. Oddychaj. Weź. Jestem gotowy otrzymać. Uznałem, że zasługuję na pomoc, miłość i wsparcie. Dobrze jest dawać i dobrze jest otrzymywać. Dzisiaj do swojego życia przyjmuję energię równowagi. Moje serce jest otwarte na otrzymywanie. Podziel się wibracją. Jestem gotowy wziąć.